To są informacje Polskiego Radia 24. Politycy zastanawiają się nad rozwiązaniami, które mogłyby chronić klientów na rynku kryptoaktywów. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Powiemy też o planach na sportową emeryturę skoczka narciarskiego Kamila Stocha. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzeba wprowadzić mechanizmy chroniące obywateli przed nieuczciwymi działaniami na rynku kryptoaktywów, mówili politycy w Radiowej Trójce. Nie ma jednak zgody co do sposobów wprowadzenia tych instrumentów. Koalicja Obywatelska jest za tym, by ustawę regulującą rynek kryptowalut przyjąć jak najszybciej. Mówił o tym senator Krzysztof Kwiatkowski. Mam nadzieję, że posłowie PiSu opowiedzą się po stronie ofiar, a nie po stronie złodzieja. Trzeba to uciąć, jak najszybciej przyjąć ustawę, która umożliwi wprowadzenie bezpieczeństwa uczestników w rynku kryptowalut. Zdaniem europosła PiS Waldemara Budy afera zonda krypto i milionowe straty inwestorów to skutek zaniechań rządu. To Czy jest z organem nadzoru i z prokuraturą estońską na temat sprawdzenia rzetelności tej firmy. Czy wystąpiła po pierwszych informacjach o tym, że to może być zwykła piramida finansowa o pomoc prawną do instytucji estońskich? Do prokuratury regionalnej w Katowicach wpływają kolejne zgłoszenia od osób, które straciły oszczędności na giełdzie Zonda Krypto. Do postępowania włączyła się też prokuratura estońska. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym, tymczasowym aresztowaniu 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Mężczyzna będzie mógł jednak opuścić areszt, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, z czym nie zgadza się prokuratura i chce bezwzględnego aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu.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 Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną. Dziś w Pjongjangu ma zostać otwarte Muzeum ku czci żołnierzy poległych w wojnie z Ukrainą. W uroczystościach weźmie udział przywódca kraju Kim Jong-un, a także przewodniczący Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu Wiaczesław Wołodin. Otwarcie Muzeum Memoriału poświęconego północno-koreańskim żołnierzom ma nastąpić w rocznicę rosyjskiej operacji w Obwodzie Kurskim. Według doniesień, żołnierze z Korei Północnej mieli rok temu wesprzeć rosyjskie działania w tym rejonie. Podróż wołodina do Pjongjangu, to kolejne w ostatnich tygodniach. Wizyta wysokiego rangu rosyjskiego urzędnika w Korei Północnej Pjongjang w szybkim tempie zacieśnia współpracę wojskową z Rosją, jednocześnie testując nowe rodzaje uzbrojenia, ostatnio m.in. pociski kasetowe. Szacuje się, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Korea Północna na wysłała do Rosji około 15 tysięcy żołnierzy. Pośród nich znaleźli się zarówno członkowie jednostek specjalnych, jak i żołnierze wojsk inżynieryjnych wykorzystywani do budowy infrastruktury wojskowej. Dwa lata temu Władimir Putin i Kim Jong-un podpisali porozumienie o wszechstronnej współpracy wojskowej. Dokument zakłada, że w przypadku zagrożenia ze strony państw trzecich, sygnatariusze są zobowiązani do udzielenia sobie wzajemnego wsparcia militarnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ponad 1200 motocyklistów z całej Polski szkoliło się na autodromie Jastrząb koło Radomia. Projekt to wspólne przedsięwzięcie motocyklowego klubu lekarzy i policji. Poza technikami jazdy kierowcy jednośladów poznawali też zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Anna Śliwińska, anestezjolog. Od dawna pani jeździ motocyklem? Jako pasażer zaczęłam od 11 roku, a od 5 lat jeżdżę własnym motocyklem. Piotr Markowski, lekarz stomatolog, Sopot, wiceprezydent Ogólnopolskiego Motocyklowego Klubu Lekarzy DoknoMotoClubu. Niesamowita rzecz, my na wiosnę nie potrafimy tego, co potrafimy na jesieni. Zima powoduje jakby utracenie pamięci mięśniowej. Komisarz Ewelina Stróżka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Widzimy jaka jest duża potrzeba też tych szkoleń. Cieszymy się, że naprawdę tyle osób się zgłosiło, żeby nie wsiąść po prostu z marszu na ten motocykl. W Polsce zarejestrowanych jest półtora miliona motocykli. Dużo podróżować to plan Kamila Stocha na sportową emeryturę. Wybitny skoczek narciarski zakończył w tym roku swoją karierę sportową. Chciałbym zacząć jak najbardziej podróżować, zwiedzać różne miejsca, doświadczać kulinarnych przysmaków, które bardzo lubię. Nie wiem, co, od czego zaczniemy, ponieważ dostaliśmy... Prezent, voucher od Polskiego Związku Narciarskiego i sponsora Polskiego Związku Narciarskiego. E, także musimy sobie zaplanować dobrze z żoną. Ale jak dodał, na pewno będzie zwiedzać też Polskę. Tego lata e, kilka razy e, wybiorę się w podróż, tak trochę po, po Polsce tym swoim samochodem. Może nie jakoś długo, ale tak na kilka dniowe takie wypady. Kamil Stoch to trzykrotny mistrz olimpijski. Jego dorobek obejmuje też trzy złote medale olimpijskie oraz brązowy medal drużynowy z igrzysk w Pjongczangu. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody w niedzielę we wschodniej połowie kraju. Przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat 11 w centrum do 14 stopni na południowym zachodzie. 6 minut po północy. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24. Studiu Polskiego Radia 24. Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autorka poradnika festiwalowego Łoki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Jagodo, no właśnie pojawił się taki mm, poradnik od państwa, to może zadam pierwsze pytanie, czy on w ogóle jest potrzebny? Jak duża jest skala takich nadużyć, że trzeba korzystać z poradnika? My uważamy, że poradnik jest bardzo potrzebny. Też od razu poprawię może, że poradnik powstał na podstawie również postępowań prowadzonych przez naszą delegaturę w Gdańsku. Departament Komunikacji oczywiście by poradnik zredagował i też pomagamy właśnie teraz mhm. temu poradnikowi wybrzmieć troszeczkę szerzej. Poradnik jest potrzebny, bo do łokiku też napływały różne zgłoszenia dotyczące organizacji koncertów. Niedawno prezent łokik wydał decyzję dotyczącą akurat Life Nation. Tam nałożona była kara dotycząca różnych klauzul niedozwolonych i przedsiębiorca ma prawo na razie odwołać się do tej decyzji. Ona jest nieprawomocna. Natomiast chodziło o różne zapisy regulaminu, które no właśnie według prezesa ułokik są niedozwolone. Ale my chcemy właśnie w związku z tym powiedzieć konsumentom, powiedzieć tym, którzy chcą przeżyć te wspaniałe emocje, co zrobić zanim w ogóle jeszcze na koncert się wybiorą, zanim w ogóle kupią bilet, żeby tych emocji było mnóstwo, ale pozytywnych, a żeby można było uniknąć właśnie rozczarowania na przykład. Ten przypadek, o którym pani mówi, no rzeczywiście Life Nation w swoich mediach społecznościowych informuje o tym, że na pewno się odwoła i chodzi tutaj o rozdział pierwszy punkt trzy i trzy regulaminu uczestnictwa w imprezie Life Nation Polska właśnie i to jest zakaz wnoszenia toreb. Dlaczego okazało się, że to jest niedozwolony zapis? Według prezesa Łokiku klauzula jest niedozwolona w takim brzmieniu, w którym przedsiębiorca zastrzega sobie właściwie jedyne prawo do decydowania o tym, co de facto jest bagażem. Nie jest problemem w regulaminie jakiego, jakiejkolwiek imprezy określenie, że na przykład pewnego rodzaju przedmiotów nie można wnosić na teren tej imprezy. E, często to są na przykład torby o rozmiarze mniejszym niż e, A4, tak? E, jakieś małe nerki, małe plecaki. E, z oczywistych względów bezpieczeństwa tutaj łokik absolutnie w to nie ingeruje. Z oczywistych względów bezpieczeństwa organizator e, czy miejsca, czy właśnie imprezy ma prawo zadbać o to bezpieczeństwo. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy po pierwsze to właśnie przedsiębiorca jako jedyny może decydować co bagażem de facto jest bez do określenia, a po drugie kiedy regulamin zmienia się w trakcie. I tutaj też miał y, miejsce taki przypadek niek przy niektórych konsumentach, że kiedy oni zawierali umowę z przedsiębiorcą, to ona była na innych warunkach niż potem te obowiązują, obowiązujące przy wejściu. Dlatego tak ważne jest i to podkreślamy w naszym poradniku, żeby dokładnie sprawdzić, czy te warunki, które oferuje przedsiębiorca to są te warunki, na których my chcemy uczestniczyć w imprezie. Tak? Czyli właśnie sprawdźmy w ogóle po pierwsze, czy zawieramy umowę z przedsiębiorcą, czy kupujemy od kogoś, kto jest firmą, bo wtedy właśnie mamy tę ochronę konsumencką. Jeżeli kupujemy cokolwiek od osoby prywatnej, no to tych praw konsumenckich nie mamy. Będzie może trudniej nam potem dochodzić swoich praw w trudniejszej sytuacji. E, sprawdźmy w związku z tym e, też, czy zawieramy, um kto jest pośrednikiem, a kto jest organizatorem. Bo zdarza się też, że kupujemy bilety na stronach bileterii na przykład, tak? Nie bezpośrednio od, organi od organizatora e, koncertu. E, sprawdźmy, jaki jest regulamin miejsca. Sprawdźmy, czy na przykład osoby niepełnoletnie mogą tam przebywać od któregoś roku życia bez opieki osoby pełnoletniej. To zdarza się zwłaszcza jak tacy troszeczkę starsi nastolatkowie chcą uczestniczyć w jakichś koncertach, tak, że nagle rodzice się budzą, że ojej, a kto z nimi pójdzie, przecież musi być ktoś dorosły jako opiekun takiej starszej młodzieży. Sprawdźmy też warunki uczestnictwa, jeśli mamy jakieś trudności w poruszaniu się, jakieś niepełnosprawności. Jeżeli chcemy gdzieś uczestniczyć z dziećmi, sprawdźmy, czy obiekt ma takie warunki, żeby nam one odpowiadały. Sprawdźmy też, czy jest możliwy zwrot i na jakich zasadach. Czasami Organizatorzy umożliwiają zwrot biletu za dodatkową opłatą, e, czasami umożliwiają zmianę danych na bilecie, co pozwala nam no, przekazać czy odsprzedać, e, co ważne też e, nie można robić tego z zyskiem w Polsce, więc można odsprzedać ten bilet e, potem, ale sprawdźmy czy to w ogóle jest e, możliwe. I e, sprawdźmy też e, dlatego te zasady zwrotu, że w przypadku imprez kulturalnych nie przysługuje nam prawo do odstąpienia e, od umowy, nawet jak kupujemy coś online. E, te prawa konsumenckie są takie, że generalnie jeżeli zawieramy umowę na odległość, to mamy 14 dni do namysłu. Możemy się zastanowić, czy nam coś odpowiada, czy nie, potem rzeczywiście odstąpić od umowy bez, bez właściwie żadnych e, kłopotów, bez żadnych kosztów. Nie musimy nawet podawać przyczyny, ale w przypadku imprezy kulturalnej, która ma określony termin, to jest wyjątek. No, tego czasu do domy namysłu nie mamy, więc musimy się namyślić, zanim klikniemy przycisk kupuję. I to jest jeden z najciekawszych wątków, które Pani poruszyła. Takich, wydaje mi się, że, które nie są szeroko rozpowszechnione w świadomości, to jest od odsprzedaż biletów z zyskiem. To jest zabroniona praktyka, a w wielu serwisach sprzedażowych możemy znaleźć bilety na konkretne wydarzenia, które mają wyższą cenę niż ta, która jest podana na bilecie. To jest przestępstwo? To jest w, pro, w Polsce praktyka zdaje się, że wykroczenie. Mhm. To trzeba byłoby sprawdzić w kodeksie karnym akurat. I może to być zagrożone więzieniem albo jakąś karą grzywny. Pamiętajmy, że jeżeli kupujemy bilety na wydarzenia organizowane za granicą, to w innym kraju może obowiązywać inne prawo. Natomiast, natomiast w Polsce faktycznie nie możemy mieć zysków od sprzedaży biletów. To jest ważne ważny wątek. Co więcej, sprawdźmy też, bo ten bilet z drugiej ręki to jest taka okazja do niestety bycia oszukanym. Trzeba to powiedzieć sobie wprost, więc zwracajmy uwagę zwłaszcza na oferty w mediach społecznościowych. O, mam bilet, mam dwa bilety. Nie klikajmy w żadne linki, które nie są z zaufanych źródeł, bo możemy stracić nasze dane, a w związku też sporo, w związku z tym też sporo pieniędzy. No i przyjmijmy taki scenariusz, w którym udaje nam się kupić już ten bilet. Idziemy na koncert i w miejscu, w którym ten koncert się odbywa jest szatnia. Zostawiamy swój płaszcz w szatni, a tam obok jest taka tabliczka z napisem za rzeczy pozostawione w szatni nie bierzemy odpowiedzialności. Rzeczywiście jest tak, że organizator tej imprezy albo ten, kto zarządza tą szatnią nie bierze odpowiedzialności za to, co mu powierzamy? Taką tabliczkę możemy potraktować jako dzieło sztuki. Nie ma ona natomiast żadnego, żadnej mocy prawnej de facto. E, za rzeczy pozostawione w szatni odpowiada ten, komu te rzeczy e, powierzamy. Bez względu na to, czy szatnia jest płatna, czy bezpłatna, zawieramy umowę przechowania. E, sprawdźmy oczywiście też regulamin. Jest też tak, że szatnia ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy, które w regulaminie są zaznaczone jako te, których no, ona e, nie przyjmie. Sprawdźmy też, kto tę szatnię e, organizuje. Tak? Czy w razie czego, e, jak właśnie dojdzie do nieszczęśliwego przypadku, co nam zaginie, to kto za to będzie odpowiadał? Czy to organizuje właśnie organizator jakiejś imprezy, tę szatnię, czy depozyt? Czy odpowiada za to właściciel miejsca? Zachowajmy na pewno wszelkie potwierdzenia płatności, jeżeli szatnia jest płatna. Powinniśmy otrzymać właśnie jakiś dowód tej płatności. Czy to będzie wydruk z terminala płatniczego, czy to będzie paragon? Takie dowody potem przydadzą nam się, jeżeli będziemy składać reklamację i też pamiętajmy, żeby od razu zgłosić wszystkie zastrzeżenia do, do obsługi tej szatni. Czyli jeżeli dajemy płaszcz, coś mieliśmy w kieszeni, zapomnieliśmy to wyjąć, to było cenne, nie wiemy sami, dlaczego to przynieśliśmy. No zgłośmy, że to nam właśnie zaginęło. Weźmy potwierdzenie, że to zgłosiliśmy. To wszystko są dowody, które potem musimy przedstawić przy reklamacji. A jeśli już wybieramy się na jakiś większy festiwal... Na którym na przykład gra kilkoro artystów. Kupujemy bilet, jesteśmy na miejscu i wcześniej, albo nawet w trakcie, bo i takie sytuacje się zdarzają, okazuje się, że artysta, na którego czekaliśmy, się nie pojawił. Czy to jest podstawa do tego, żeby na przykład wnosić o zwrot kosztów, czy raczej niekoniecznie? To zależy uh -huh. w takim sensie, że czasami odbywają się przed sprzedażę jeszcze bez ustalonego line-upu. No i wtedy zwykle te bilety są troszeczkę tańsze. Więc e, jak kupujemy kota w worku e, i też korzystamy z tego, mamy korzyść cenową, no to potem nie możemy mieć pretensji, że akurat organizatorzy nie do końca trafili w nasz gust. Natomiast jeżeli e, ten line-up był ustawiony, e, przyszliśmy na konkretnych artystów, no a potem de facto część umowy z nami jest niezrealizowana, to jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby złożyć reklamację właśnie, zazwyczaj wtedy do organizatora występu i e, po prostu poprosić o jakąś formę rekompensaty e, z tą związaną, no adekwatną do tej straty, którą ponieśliśmy w stosunku do tej umowy, którą zawieraliśmy. A czy można uznać yy, za brak wywiązania z, się z umowy przez organizatora albo przez tego artystę? Jego, y, ujmę to y, ładnie, niedysponowanie, bo i takie sytuacje się zdarzają, w których artysta jest ewidentnie pod wpływem różnych y, środków i to nie jest pełnowartościowe show, które zwykle dawał. Czy to też jest podstawa do tego, żebyśmy mogli wysuwać jakieś roszczenia? Ja myślę, że tacy rasowi prawnicy to powiedzieliby, że zawsze możemy próbować. A. Natomiast też muszę zaznaczyć, że no nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Też warto chyba powiedzieć, że oczywiście obowiązują ogólne zasady prawne, natomiast w każdym indywidualnym przypadku, w indywidualnej sprawie, no rozstrzygać o to, co jest mhm. poza granicą, a co jeszcze w granicach, może po prostu sąd. Więc myślę, że można próbować, zwłaszcza jeżeli to faktycznie była taka jakość no, absolutnie niedopuszczalna, no ale tak jak mówię, nie będę tutaj w ciemno, w ciemno wyrokować. To akurat pytam z własnego doświadczenia, mm. ale odwrotnie, bo miałem przyjemność być na koncercie, na którym artysta powiedział, że to był pierwszy koncert w jego karierze, który zagrał będąc trzeźwem, Więc to, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Wymówiliśmy już o tym, jak się przygotować, o tym, jak kupić bilet, o tym, co może nas spotkać, a czy są jeszcze jakieś zagrożenia, które czyhają na nas w związku ze zbliżającym się sezonem koncertowym. Myślę, że warto wspomnieć właśnie o takich zagrożeniach dotyczących e, kupowania biletów z różnego rodzaju stron. E, sprawdźmy na pewno zawsze, czy e, wchodzimy na zaufaną stronę. E, sprawdźmy, e, czy jest tam podany e, adres przedsiębiorcy. Jak się ten przedsiębiorca nazywa, z kim de facto zawieramy umowę. Jeżeli zauważymy, i tutaj naprawdę warto sprawdzać nawet adres. URL w przeglądarce, jeżeli to robimy przez przeglądarkę. E, sprawdźmy, czy on na pewno ma wszystkie literki po kolei, czy tam nie ma żadnych dziwnych błędów. Jeżeli na stronie, która nawet wygląda tak samo, pojawiają się dziwne rzeczy, e, to nie klikajmy. Tutaj niestety lub stety najważniejszą poradą przy tych wszystkich emocjach, które nam towarzyszą przy kupowaniu biletów na ukochane, ukochanych artystów, jest po prostu zachowanie spokoju. Każda niezaufana strona to jest potencjał, że nasze dane zostaną wykradzione. Wiemy niestety, że nawet w okresie wyprzedaży zdarzają się strony budowane na podobieństwo popularnych sklepów sprzedających na przykład odzież, tak? Tak samo może być w gorącym okresie zakupu biletów. Uważajmy na wszelkiego rodzaju linki. Pamiętajmy, że na przykład przy przedsprzedaży często fan kluby, albo jacyś odbiorcy newsletterów specjalnych, mają specjalne kody do biletów, potem mogą chcieć się udostępniać. Często jest to wbrew regulaminowi. Jeżeli dostaniemy taki kod, albo link od kogoś, nie klikajmy. Bez namysłu. Lepiej to sprawdzić na zaufanej stronie, samodzielnie wpisać adres, samodzielnie wejść, bo w ten sposób jest to prosta metoda, żeby nasze dane wyciekły. Każde oszustwo zgłaszajmy na policję. Tutaj Łokieć się tym nie zajmuje, tylko organy ścigania. Natomiast strony, które widzimy, że są podejrzane, zgłaszajmy do CERT Polska. I tymi radami przed zbliżającym się sezonem festiwalowym, ale nie tylko, bo koncerty trwają przez cały rok, podzieliła się z nami pani Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gość Polskiego Radia 24 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 Płacić mniejsze rachunki za prąd i za energię. No właśnie, to jest marzenie chyba każdego Polaka. Jak to zrobić, żeby płacić mniej? No są takie sposoby, które, których nie wolno realizować, niektórzy to próbują, no poza licznikiem. Tego proszę państwa nie wolno, to jest karane, ale są inne Pomysły. A w naszym studiu Michał Grabek, kierownik programu Energia i Klimat Fundacja INSART. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie Michale, Komisja Europejska zapowiada pakiet działań właśnie w odpowiedzi na to, że żyjemy w kryzysie energetycznym. No w Polsce to żyjemy w tym kryzysie energetycznym. E, te, I ta, ten program ma obejmować m.in. dopłaty i ułatwienia przy instalacji pomp ciepła, paneli słonecznych. Niższe podatki i opłaty dla producentów energii elektrycznej, a to w rezultacie niższe ceny prądu, zwłaszcza dla ekologicznych branż, no i obowiązkowe, inteligentne liczniki w każdym domu i przejrzyste taryfy operatorów sieci. I to ostatnie mnie bardzo zainteresowało jako płatnika, bo płacę. Jestem szczęśliwym posiadaczem na dachu paneli i pompy ciepła i jak przychodzi rachunek za prąd, to z obydwoje z żoną siadamy i myślimy, Boże, potrzebny jest detektyw, który to Rozwiążę. To prawda, ta struktura rachunków to jest faktycznie pewien problem, to znaczy, że tam są bardzo różne opłaty, one zależą od tego, ile pan zużywa, kiedy pan zużywa, jak pan zużywa, jak państwo zużywają. Ile wniosłem na przykład, kiedy, ile wyprodukowałem. pan jest posiadaczem fotowoltaiki, to tak, to jeszcze ile pan wniósł, natomiast faktycznie te rachunki są dosyć skomplikowane. I one z grubsza dzielą się na dwie części, to znaczy musimy zapłacić za to, żeby tę energię wytworzyć, czyli albo żeby właśnie wytworzyć ją w elektrowniach wiatrowych, elektrowniach słonecznych, w elektrowniach węglowych, w elektrowniach gazowych. I to jest pierwsza część tego rachunku. I to tutaj jesteśmy w stanie zejść do nisko. Tak jak pan pewnie doskonale wie, jak jest fotowoltaika, to ten prąd produkowany jest relatywnie tanio, więc tutaj mamy możliwości obniżenia tego. No ale potem Psz, ten prąd... Pod warunkiem, że hmm. jesteśmy w tak zwanym, tym starym rozdaniu fotowoltaiki, to wtedy to wychodzi w miarę przyzwoicie. W tym nowym też nie wychodzi najgorzej. Natomiast do czego zmierzam? Że mamy tu wytwarzanie energii, a potem ten prąd, który jak pan ma go na dachu, to nie trzeba daleko go transportować. Ale jak on jest zrobiony w Bełchatowie albo dziś w Turowie, to kawałek musi się jednak przedostać do, tutaj, do, do Warszawy i musimy zapłacić te taryfy, o których pan wspomniał. To znaczy te kwestie dystrybucyjne i przesyłowe. Czyli ten prąd musi się do nas dostać, no i to zawsze będzie kosztowało, bo to jest inwestycja w bardzo duże sieci, które są złożonym systemem i utrzymywane utrzymanie tego systemu będzie nas kosztowało. I to jest jakby Coś, z czym nie możemy sobie poradzić, natomiast to, z czym możemy dużo zrobić, co bardzo mocno waży na tych rachunkach, to jest ta część pierwsza, czyli wytwarzanie. Więc pan już jakby jako wzorowy prosument, rozumiem, e, ma tę fotowoltaikę, ale nawet jeżeli ktoś nie ma takiego szczęścia, że ma dom, który może sobie tę fotowoltaikę zainstalować, e, to w tym momencie na przykład, jak sobie rozmawiamy, to prąd jest w taryfie dynamicznej, czyli takiej, w której ta cena jest zależna od tego, ile mamy tego, ile źródło produkuje, a ile mamy poboru. Ona oscyluje wokół zera, a w, przez dużą część tego weekendu była ujemna. Więc jak pan ma samochód elektryczny albo pan ma ciasto do upieczenia, to my wszyscy kolektywnie trochę dopłacimy panu do tego, żeby pan to ciasto upiekł. Więc to jest jakieś pierwsze rozwiązanie, które przychodzi do głowy. To znaczy, że w ogóle przypomnieć sobie, że ta cena energii elektrycznej, to jest trochę tak, że przechodzimy z systemu, w którym wszystko, one zawsze kosztują tyle samo, bo to jest ta najbardziej znana taryfa, a trochę przechodzimy do takiego systemu, w którym to jest trochę tak jak z biletów na pociąg. Jak pan chce w piątek wieczorem wyjechać z Warszawy, to godzi się pan z faktem, że będzie trochę drożej. Z kolei jak pan wyjedzie. Tylko, że tutaj mamy taką miłą sytuację, że jak pan postanowi z tej Warszawy, trzymając się tej analogii, wyjechać w sobotę o 12, to my panu dopłacimy do tego, żeby pan wyjechał. Więc Albo pan, prawie za zero pan wyjedzie do, do Gdańska czy do takowa. Więc mamy możliwość tego, żeby się dopasować do tej sytuacji. Właśnie jak świeci słońce, jak wie wiar, ta energia jest bardzo, bardzo tania, jeśli mamy tę taryfę dynamiczną. No dobrze, to wobec tego przyjrzyjmy się inteligentnym licznikom. Przejrzałem internet, wiem o również od osobach, które mają fotowoletki woltaika na dachu. No, że nagle okazało się, że te rachunki się robiły niebotyczne, jakieś dopłaty, nadpłaty, różne inne rzeczy i przejrzałem w internecie skargi na liczniki inteligentne już w Polsce są. I niektórzy z nas, no ja mówię nie, nie wszystkie oczywiście, skarżą się, że te liczniki są inaczej inteligentne i nagle okazuje się, że jak się reklamacje złoży, przyjeżdżają panowie z elektrowni, sprawdzają, licznik podlega kontroli i nagle jest surprise, że ten licznik był nieco uszkodzony. To należy weryfikować uszkodzenie licznika, nie? Znaczy ciężko mi się odnieść do tej sytuacji, co do zasady urządzenia powinny działać dobrze, nie? Działają dobrze, to należy je reklamować i należy dochodzić swoich praw. Więc jakby... Tylko, że wie pan, mm -hmm. te liczniki inteligentne, one są tak skomplikowane w obsłudze i w wyczytaniu, ile się mm -hmm. zużyło, ile wpłynęło i tak dalej, to jest coś podobnego do y, właśnie tych nieszczęsnych y, y, rachunków, które są trudne do rozszyfrowania. Z tymi licznikami jest y, podobnie i teraz sobie myślę tak. Y, w miarę młody człowiek, który ma do czynienia z y, informatyką, no, czy wie jak obsługiwać komórkę, telefon, y, komputer i tak dalej, dojdzie. Ale co mają zrobić osoby no, nieco starsze, które no, nie mają takiego zmysłu i nie są w stanie tych przycisków w odpowiednich sekwencjach naciskać. To znaczy nie wydaje mi się, żeby tutaj konieczne było wciskanie sekwencji, żeby prąd popłynął. Żeby odczytać, co jest na e. tym liczniku. A tak, znaczy, no, to, jest, to jest inna sprawa. Znaczy, to znowu to jest te liczniki, które są. Jakby, to może też wyjaśnimy w ogóle, po co te liczniki są. To znaczy, tak, bo tak. Ja zacząłem o, zacząłem o tym, że można, można upiec ciasto za pół darmo. E, no i właśnie to, żeby upiec to ciasto za pół darmo, jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy nieraz na pół roku przychodzi ktoś odczytać, ile tej energii zużyliśmy, tylko ta informacja jest przekazywana w tych interwałach 15 minutowych do, do odbiorcy. Tak, czyli co 15 minut przekazywana jest ilość zużytego prądu, tak. bądź wyprodukowanego prądu. Dokładnie tak. E, no i właśnie chodzi o to, żeby w ogóle tę możliwość mieć. I jakby, żeby to zrozumieć, faktycznie do, jakby ciężej jest jakby przeczytać raz na miesiąc i wpisać daną dla, dla sprzedawcy, ile tam się zużyło. E, więc jakby to jest na pewno problem, ale myślę, że to jest o tyle wdzięczna sytuacja, że jeśli mamy tę potrzebę, o której pan mówi, i to jest bardzo istotne, żeby te starsze osoby miały ten dostęp i to było bardziej czytane to mamy jakby szereg, jak zakładam, szereg sprzedawców może być zainteresowanych tym, żeby na przykład informować w sposób bardziej przejrzysty albo zaproponować jakieś rozwiązania, które dzięki temu będą w stanie zachęcić tych użytkowników do tego, żeby przenieśli się właśnie tam, bo może to też jest inna sprawa, o której trochę zapomnieliśmy mam wrażenie przez ostatnie parę lat, to znaczy, że mamy różnych sprzedawców energii elektrycznej w ogóle. Mieliśmy mrożoną cenę, więc jakby zachęta do tego, żeby się zastanawiać drożej, taniej, to no była zero, bo wszędzie było tyle samo. A to jest jakiś tam element tego, żeby mieć przyjazny interfejs użytkownika w taki sposób jasny klarowny, zrozumiały dla wszystkich ludzi, e, niezależnie od wieku, informować o korzyściach i tym, jak, jak, to, jak to rozliczenie wygląda. Więc wydaje mi się, że to może być jakaś choroba wieku dziecięcego. To znaczy ten rozwój liczników inteligentnych w Polsce to jest kwestia ostatnich kilku lat. One nierówno też w kraju są rozwijane, bo to w zależności od tego, jaki jest operator, czyli właściciel tej sieci, a w zależności od tego, gdzie państwo mieszkają, to, to tempo jest różne. Natomiast wydaje mi się, że to też wraz z upowszechnieniem tej informacji, wraz z tym, że zaczniemy faktycznie w większym stopniu przechodzić na te ceny dynamiczne, wydaje mi się, że to jest szansa, że to rozwiąże się w jakiś taki sposób rynkowy, na No to. tak, ale wspomniał Pan, że u różnych operatorów są hmm. różne taryfy, operatorzy dzwonią, prawda, i sprzedaż bezpośrednia, że proszę Pana, ile Pan płaci za prąd, to może Pan by się przeniósł do nas, my się raz przenieśliśmy. Ja to wszystko opieram na własnym doświadczeniu. Przenieśliśmy się do innego operatora, ale nie wzięliśmy jednej, jednej rzeczy pod uwagę. Że za, za przesył będziemy płacić u starego operatora, bo ten operator operuje, jak sama nazwa wskazuje, na, w danym rejonie Polski. No i okazało się, że przez to rachunki nam wzrosły o 20%. Bo operator nie obniżył nam ceny za przesył. No tam się nie by nieco cena obniżyła, ale suma summarum, mówię, wyszło 20% drożej, więc nie wiem, czy to było nasz, nasze niezgólstwo i nieumiejętność rozmowy, czy to też była no, dziwna sytuacja, No notabene musieliśmy jechać do Krakowa, żeby z owym operatorem, bo nie można było tego załatwić przez telefon, rozwiązać umowę. No Kraków piękne miasto, warto jeździć do Krakowa. E, to, to prawda, prawda. E, że bardzo piękne miasto, ja też mam pewne rodzinne związki, więc, e, więc bardzo dziękujemy za reklamę Krakowa. E, natomiast e, wracając do meritum, e, to prawda, ten system jest bardzo złożony. To znaczy, jak pan mówi, mamy... W ogóle mamy monopolistę, te polskie sieci elektroenergetyczne, które się zajmują tymi wielkimi i tym, tak. tym, tym przesyłem. Potem mamy Polskę podzielone cztery... sieci energoelektryczne e to, są te, to słupy, są te ogromne słupy. te to ogromne te wielkie słupy. elektrownie tak. i tak. te wszystkie takie naprawdę wielkie projekty. A potem, w zależności od tego, gdzie państwo mieszkają, mają państwo monopolistę naturalnego, bo tak wychodzi, że w sumie łatwiej jest po prostu mieć jedne kable i potem i potem nadzorować, żeby ten monopolista właśnie nie przesadzał z tym, że jest monopolistą i nie, nie wyciągał za dużo od państwa. I mają potem państwo sprzedawcę energii elektrycznej. Czyli ten system się składa z jakichś takich różnych elementów i faktycznie za, za nie... Możemy sobie wybrać sprzedawcę na sam koniec i on nam właśnie wraca do tego, skąd tę energię kupił i on nam ją sprzedaje. Więc to, co jest bardzo istotne, na pewno, żeby jak do pana ktoś dzwoni, to ja w ogóle mam pewną taką, że należałoby się zastanowić jednak, czy aby na pewno, więc i to lepiej, biorąc pod uwagę sposób, sko poziom skomplikowania tego wszystkiego. Posiadamy jeszcze telefon na drucie, więc yy, telefony na drucie posiadają osoby starsze, więc prawdopodobnie też to wynika z yy, tego. To jest zdecydowanie, bo tak jak już ustaliśmy, sprawa jest skomplikowana. Yy, bierze tutaj dużo, dużo aktorów udział w tej, w tej sytuacji, więc myślę, że to przede wszystkim warto przeczytać. Tak dosyć dokładnie. I się zastanowić i policzyć. I to jest ogólna uwaga. To znaczy, to jest też ogólny problem tego, że te rachunki są, tak jak Pan mówi, przeraźliwie skomplikowane i wymagają bardzo wielu bardzo wielu, bardzo wielu, interpretacji, bardzo wielu osób, jak widzimy, że się w dwójkę pochylamy nad tym, żeby ją zrozumieć. Więc to jest bardzo istotne, żeby te rachunki były uproszczone i żeby też sposób tego, w jaki sposób możemy zmienić sprzedawcę, w jaki sposób możemy zmienić naszego dostawcę, był prosty, a żeby ta kwestia była zrozumiała i żeby była łatwa do przeprowadzenia. Dobrze, to teraz spójrzmy na panele fotowoltaiczne. Też telefony się odzywają do nas, że jeżeli posiadasz działkę, grunt, niezabudowany, w miejscu, to możemy na twoim gruncie postawić, prawda, elektrownię. Czyli możemy te panele wybudować, wynająć od ciebie ten grunt. Ja ostatnio w mojej autorskiej audycji, pomówmy o tym właśnie, rozmawiałem o panelach fotowoltaicznych i mój gość, naukowiec, badacz powiedział, wie pan, ja się dziwię, dlaczego w Polsce wszystkie dachy, wszystkich budynków w dużych miastach nie są zastawione panelami fotowoltanicznymi. Bo rzeczywiście to są hektary pustego rewelacyjnego nasłonecznienia i wszędzie można byłoby to produkować. No ale sam sobie odpowiedział, bo wie pan, my wydaliśmy jako Polska na zupełnie inne rzeczy pieniądze przewidziane na mm, rozbudowę, remonty i unowocześnienie linii przesyłowych. Trochę tak, a trochę nie. Eee, to znaczy tej fotowoltaiki w Polsce mamy... 25 GW, żeby to umiejscowić w kontekście. Takie średnie zapotrzebowanie na energię w ogóle w całym kraju to jest 20 GW. Oczywiście one nie wszystkie generują w tym samym czasie itd. Ale tej fotowoltaiki mamy w tym systemie już dosyć dużo. To znaczy, że nawet pomimo tego, że nie zabudowaliśmy tych wszystkich dachów, to już teraz w południe, tak jak rozmawialiśmy, to, to, to pieczenie ciasta za dawno. bierze się z tego, że mamy tej fotowoltaiki mnóstwo, a musimy trzymać elektrownie węglowe i inne. Na które, wszelki wypadek. Nawet nie na wszelki wypadek, tylko one po prostu dosyć długo potrzebują, żeby wejść na takie, produkować z mocą, która będzie nam potrzebna, i to słońce zajdzie. Będziemy mieli więcej baterii, to trochę rozwiąże problem. Ale w... Czyli stacji akumulatorowych u siebie w domach. U siebie w domach też w jakimś stopniu, ale też takich gigantycznych stacji, po prostu, które, w które inwestują firmy energetyczne. Więc to znowu będzie tak, że ta fotowoltaika to jest mniej więcej pół na pół. Połowa to są takie instalacje, jak to się ładnie mówi, przemysłowe dużej skali, a druga połowa to jest to, co mamy na dachach. Więc magazyny też w dużym stopniu pewnie będą domowe. One są teraz dotowane... Um, tylko i wyłącznie one, więc fotowoltaiki. Gdyby ktoś do państwa dzwonił, że fotowoltaika z dotacją, to już nie ma dotacji na fotowoltaikę samą, e, raczej na magazynę. E, więc, e, więc będziemy mieli te magazyny tu i tu. Natomiast właśnie tej fotowoltaiki na pewno, kie, jeśli będziemy tego zapotrzebowania mieć więcej, jeśli więcej osób, tak jak pan redaktor, będzie się odżywało, jakoś elektrycznie właśnie pompą ciepła, jeśli będzie No będziemy jeździł... musieli, bo już niedługo przeszpiece gazowe zostaną zupełnie wycofane. E, to jest znowu, to jest proces, który się dzieje powoli i jakby jest też bardzo dużo niepewności dotyczących tego, jak te, te przepisy będą działały, natomiast co do zasady tak, no, one będą wycofywane, więc, e, więc, faktycznie, e, więc faktycznie będziemy w tą stronę zmierzali e, i to już się trochę dzieje, to znaczy sprzedaje się w Polsce 8, 70 tysięcy pomp ciepła rocznie, mamy 130 tysięcy samochodów elektrycznych w pełni na drogach, więc to zapotrzebowanie z takiego poziomu indywidualnego będzie rosło, oprócz tego Firmy, które mamy w, w Europie czy w Polsce przechodzą też właśnie na, na tę energię elektryczną e, zamiast, e, zamiast gazu na przykład, bo może to warto o tym wspomnieć. My mamy w Europie przed kryzysem nawet gaz ziemny, za który płaciliśmy, zanim jeszcze zaczęła się wojna i zanim działy się te wszystkie rzeczy, to był tak dwa, trzy razy droższy niż w Stanach Zjednoczonych, teraz jest tak pięć razy droższy. Więc jak pan ma firmę, która ma konkurować z kimś, kto, kto produkuje w Stanach i ten gaz jest dużym czynnikiem kosztowym, no to tak Trudno i, i to no, jest bo raczej... Oni szczelinują i mają y, ten gaz rzeczywiście no wyzyskiwany z tego szczelinowania. Oni mają przede wszystkim samowystarczalność, to znaczy, i tak robiąc pętelkę do tego, od, czegoś, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, e, to cały ten pakiet, o którym Pan mówi, to jest taki trochę, on nie jest specjalnie nowy, w tym sensie, że te wszystkie rzeczy, o których Komisja mówi, to są rzeczy, które były proponowane już wcześniej, one zostały zebrane. I też przypomniane w kontekście tego kryzysu paliwowego, bo on się zasadza na takim dosyć stwierdzeniu, dosyć oczywistego faktu, to że my w Europie nie mamy pokładów gazu ziemnego i ropy naftowej, żeby zaspokoić własne potrzeby. No i do czego to prowadzi? Doprowadzi do tego, że gaz ziemny w Europie jest pięć razy doższy, cztery razy doższy teraz niż, niż w Stanach Zjednoczonych. No więc jak nie mamy tego gazu i nie mamy tej ropy, i nawet jak mamy tych Norwegów, oni nas ratują w tym zakresie, bo tak dzięki temu, tak połowę, trochę ponad tego, połowę tego gazu mamy. Z Unii i z Norwegii, no to długą połowę musimy spędzić przywieźć. No i nie chcemy jej za bardzo przywozić, bo to drogo wychodzi momentami, więc założenie jest takie, że możemy robić to, co możemy robić na miejscu, czyli możemy budować wiatraki, możemy budować elektrownie fotowoltaiczne i możemy budować elektrownie atomowe. E, tylko, I, że I biogazownie. I dlaczego? biogazownie, i biometanownie, i spalać ten gaz, biogaz, który jest de facto gazem ziemnym. to Znaczy biometan jest, jest, jest gazem ziemnym. Bardzo panu e, serdecznie dziękuję. Michał Grabek, kierownik programu Energia i Klimat, Fundacja INSART. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję Dzięki za rozmowę. Serdecznie. Bardzo lubię słońce, świeci, to jeszcze trochę produkuje. Wtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Trzeba przyznać, że ten kwiecień jest niemiły. Jest zimno. Rano wstaję, patrzę na termometr, a tu plus 6 stopni. Gdzie te czasy, kiedy na termometrze w tym zewnętrznym w kwietniu było na przykład 20, bo się do tego przyzwyczailiśmy już, no. Ale podobno klimat się zmienia. No i właśnie o tym i o tym, jak reagujemy na zmiany klimatu, będę rozmawiał z panią dr Marzeną Cypriańską Nezelek, Uniwersytet SWP, Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. No dobrze, czy ja dobrze reaguję, że nie lubię takiej pogody, kiedy w kwietniu 27-25 jest rano o godzinie dziewiątej, pięć stopni? Ja niestety, no, powiem jak zwykle osoby, jak psychologowie y, mówią, no to jest Pana reakcja i ma Pan do niej prawo. <grym> <grym> <grym> Czyli wcale mnie nie dziwi, że Pan nie lubi i może Pan nie lubić. A, no to tak odpowiedziałam jako psychologa. Natomiast rozumiem, że chodziło o to, czy to jest dziwne, albo czy... Tak? No, no coś to jest dziwne. No, to jest... Ja nie wiem, czy ktoś, ach tam, jedni lubią, inni nie, ale powiedzmy, nie, nie jestem zaskoczona tym, że nie lubi pan nieładnej pogody. Aha, to taka odpowiedź psychologa, ale to właściwie to każdy nie lubi nieładnej pogody, a tak naprawdę to jak my reagujemy na to, że nam się klimat zmienia? To znaczy ja rozumiem, że my mniej to zauważamy w Polsce. W wielu miejscach na świecie jest to bardziej zauważalne, chociaż zauważamy, bo na przykład cieki wodne czy rzeki w tym roku zginęły. Nagle w tych miejscach, gdzie przyzwyczajeni byliśmy, że stała woda, pływały kaczki, mhm. nie ma wody, nie ma kaczek. Tak, to, to już jest, można powiedzieć tak trochę kolokwialnie w naturze ludzkiej, że dopiero jak dotknie i zobaczy na własne oczy, że coś się zmienia, to wtedy do niego dociera, że to rzeczywiście się zmienia. No i z klimatem jest tak, że no jest to zjawisko globalne, yy, że ten klimat się zmienia, to nie chodzi o pogodę, nie w tym rzecz, czy jest śnieg, czy go nie ma. Mówimy o średnich temperaturach yy, powierzchn na powierzchni Ziemi i oczywiście te, te konsekwencje zmiany klimatu, są widoczne w różnych miejscach świata z różną intensywnością. A no właśnie teraz możemy słyszeć w różnych wiadomościach o tornado w Stanach Zjednoczonych. Ktoś powie, no ale przecież zawsze były tornada albo czy znaczy w takim sensie zawsze <grafię> za naszej pamięci. No tak, ale teraz zwiększa się częstotliwość, zwiększa się e, intensywność różnych zjawisk ekstremalnych. I wydaje nam się, że, no może inaczej, w Polsce rzeczywiście te konsekwencje zmiany klimatu są pewnie mniej widoczne niż w innych krajach, czyli tam, gdzie susza nie pozwala ludziom żyć, tam, gdzie właśnie są te coraz bardziej intensywne zjawiska ekstremalne, ale nie znaczy, że w ogóle nie widać. Czyli mówimy o suszy, mówimy o powodziach, ym, mówimy też o bardzo upalnych yy, latach, o, i, I też widać te różne ekstremalne zjawiska pogodowe. Więc to jest i to też badania pokazują, że większość ludzi e, dostrzega i jest świadoma tego, że klimat się zmienia. No inna rzecz... Jest jako... pani przekonana o tym, że większość ludzi dostrzega, że klimat się zmienia, bo jak słyszę czasami polskich polityków, którzy hmm. mówią o tym, że jest to nieprawda i to są wymysły i to spisek następuje jakiś, hmm. no, to no to myślę sobie, że Albo doc nie docierają do nich owe informacje, mhm. albo są odporni na wiedzę. To ja, ja powiedziałam większość. Większość Ach, to dobra. nie wszyscy. I oczywiście <grym> zdarzają się osoby, które twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, ale no z badań, które ja sama realizuję w moim centrum, to z nich jasno wynika już od lat, że ten procent osób, które twierdzą, że nie ma zmiany klimatu albo nie wiadomo, czy jest, czy nie ma, to jest z, różnie w, w różnych latach, ale to jest około 5%, 6% i, i te dane są spójne z innymi a, badaniami. Oczywiście ten odsetek zmienia się w zależności od takiej właśnie, od tego, czym pan powiedział, o tej atmosfery politycznej, jak to określam, czyli od tego, jaka część polityków i różnego rodzaju autorytetów dla niektórych ludzi, przynajmniej autorytetów, twierdzi, że zmiany klimatu nie ma. No bo skąd ludzie czerpią wiedzę? Nie? Znaczy oczywiście coś widzą, tak? albo słyszą. Albo słyszą. Ehm, I gdyby wszyscy słuchali, a, albo gdyby dla wszystkich e, b, autorytetem byli naukowcy i w, tym, w tym rankingu przynajmniej, Stanley, tak, Stanley. to y, no, z punktu widzenia naukowego y, nie ma wątpliwości. No więc jeżeli ktoś y, poważnie traktuje dane naukowe, no to też nie ma wątpliwości, że klimat y, się zmienia. No o politykach to już jest zupełnie inna historia. Y, skąd oni nie wiedzą, albo dlaczego nie wiedzą, albo, albo może dlaczego udają, że nie wiedzą, albo może... To już jest inna historia i zdaje się, że nie po to zostałem tutaj dzisiaj zaproszona, żeby, żeby rozpatrywać komentować, ale yy, no innym tak, ale razem po, bardzo ale po, chętnie, po, ale, ale to jest ale, bardzo ważne. Tak, ale tak. politycy też są ludźmi, prawda? No, I też tak. politycy przeżywają w jakiś sposób yy, to, co dzieje się wokół nas. Niektórzy rzeczywiście widzą te zmiany klimatyczne, alarmują, Tak wypowiadają się na ten temat głośno i starają się temu przeciwdziałać, no za to inni no wiadomo, co robią, mówią, że to jest wszystko bajka, nieprawda i tak dalej, i tak dalej no, i spisek. Dobrze, nie, ale odejdźmy tak. wobec tego od polityków, popatrzmy na nas, nie polityków. Ja tylko uzupełnię, bo oczywiście wiadomo, że część nie widzi, tak. a część wręcz Cześć, przeciwnie, przeciwnie, nie? Tak. Ale sprzyjrzyjmy się takim niepolitykom tak Nie chcę, nie chcę wartościować w innym że, ludziom. ludziom. <głos> Właśnie. My to rzeczywiście zauważamy w większości to, że się zmienia i ja powiedziałem, że zauważamy zupełnie troszkę inaczej, bo inaczej zauważamy to na przykład w czarnej Afryce, e, a inaczej to zauważamy w Europie. Dlatego, że w Europie mamy jeszcze wodę, mamy jeszcze, chociaż zaczyna jej brakować, mm -hmm. ale ją mamy. Za to w tak zwanej czarnej Afryce, środkowej Afryce, nagle okazuje się, wysychają studnie, e, następuje klęska głodu. Następuje totalna klęska nieurodzaju i tamto ludzie, że absolutnie odczuwają. Tak, akurat teraz przypomniałam się moja dobra koleżanka, która wyjeżdża regularnie na Madagaskar, żeby budować studnie. Że, że jakby to dla nas jest nie do wyobrażenia, takie życie, gdzie nie masz dostępu do słodkiej wody że tą wodę trzeba skądś tam przynosić do picia, do gotowania, już nie mówiąc o myciu. Um, I ona często mi pokazuje właśnie też z takich przekazów bezpośrednich ten świat, którego my sobie nawet nie wyobrażamy. No zupełnie nie wyobrażamy. Tak. Więc oczywiście jedną z konsekwencji zmiany klimatu jest też y, to, że, że zmieniają się warunki życia, czyli na takie też związane z, z suszami, z tym, że miejsce, w którym ludzie żyją, staje się niemożliwe do życia. Nie tylko, że coś mi się nie podoba, że coś byłoby lepiej, po prostu niemożliwe do życia. I wtedy zaczynamy odczuwać ogromny dyskomfort i to nas, oprócz tego, że... No mamy bardzo złe warunki do życia, bardzo złe, to jeszcze nasza psychika ulega pogorszeniu. Tak, um, ja, to, ale to też jest, można na to spojrzeć, pewnie większość ludzi no, powiedziałaby, że to jest oczywiste, że kiedy zderzasz się z jakimiś trudnościami w życiu poważnymi, takie, które zagrażają zdrowiu, które zagrażają życiu, to jest zupełnie naturalne, że człowiek odczuwa najpierw coś w, taki, taki rodzaj dystresu. Czyli to jest dyskomfort, rodzaj cierpienia, który się objawia w odczuwaniu różnych nieprzyjemnych uczuć jak, nie wiem, smutek, złość, przerażenie. Beznadziei, poczucie beznadziejności. Też często. Często temu może towarzyszyć poczucie beznadziejności tam, gdzie człowiek nie widzi rozwiązania i nie widzi szans. Nie, to nie musi być beznadziejności ale ona często jest tam jakby tworzona przez rzeczywistość taką, jaką jest, że e, czują beznadziejność, bo po prostu nie wiedzą, co zrobić e, i nie widzą szans, e, e, przynajmniej na początku. W, takim pierwszej, w tej pierwszej reakcji. Więc to jest zupełnie naturalne, że w obliczu różnych trudności ludzie czują rodzaj nawet takiego cierpienia e, fizycznego wręcz e, i, i psychicznego. E, tylko poszliśmy daleko od Polski, tak jakby. A, a no nie, właśnie, wróćmy do no Polski. Nie, właśnie, właśnie, bo chciałabym zaznaczyć, że słuchajcie, to nie jest tak, że to jest gdzieś tam daleko od nas y, i, i to nas nie dotyczy. Chociaż ja myślę, że to też jest taka um, kwestia naszego człowieczeństwa. Wiecie, kiedy mówimy, a to oni daleko, to... No to co z tego? To nic z tym klimatem takiego strasznego nie jest, bo My mnie to nie dotyczy. My to ewentualnie widzimy w telewizorze. Tak, no. Nie odczuwamy tego bezpośrednio, ale to nieprawda. My to odczuwamy bezpośrednio. Właśnie, więc jak już Zwłaszcza możemy... na teraz, tak. bo polscy rolnicy odczuwają to bezpośrednio. Dokładnie. Dlatego, że ten rok, wracam znowu do mhm. pewnych zjawisk klimatycznych, mhm. ten rok w niektórych rejonach Polski jest ro rokiem absolutnej suszy. No, tak. Na Mazowszu panuje prawdziwa susza i jak się rozmawia z rolnikami, Mm -hmm. którzy nie mają możliwości tak. podlania swoich mm -hmm. upraw, a jest mm -hmm. wiosna i ta wilgoć jest potrzebna, mm -hmm. to oni teraz w tym momencie rwą włosy z głowy. Ale Co czym, to będzie dalej? Oczywiście, no bo to jest kwestia też jego przetrwania, utrzymania się. To są też kredyty, to jest na utrzymaniu y, rodzina, to jest produkcja, to jest jego praca, to są jego środki utrzymania, y, źródło środków utrzymania. Y, więc jak coś się zmienia w tej sezonowości, w porach roku i, i, i w tym, jak i w opadach i tak dalej, no to jest to realne zagrożenie dla funkcjonowania i tego gospodarstwa życia tego rolnika i, i jego rodziny i tak dalej. A potem i nas, bo ostatecznie to ma przełożenie na ceny y, żywności, więc to nas dotyczy, to jest już tu i teraz, tylko jakoś nie zawsze chcemy to dostrzec. Zwykle ludzie dostrzegają tak bardziej namacalnie wtedy, kiedy mówimy o jakichś kataklizmach, o jakichś tragediach, czyli jest powódź, jest susza i wtedy tak dociera, jest że rzeczywiście huragan, coś, tak, coś się zmienia. Nie? Tak. No ale potem też często pojawiają się usprawiedliwienia, no ale to może niekoniecznie to zawsze było i nie było. Ja tylko dodam e, już w tym kontekście, że e, myślę, że świadomość e, społeczna e, konsekwencji zmiany klimatu, tego jak możemy sobie radzić, z czego wynika, e, byłaby... Bardziej m, taka jasna, powszechna i jednoznaczna, gdyby nie cały ocean dezinformacji. I to też jest na inny program, jak dezinformacja działa i dlaczego niektórzy ludzie przyznają albo wierzą w to, że nie ma problemu albo że ktoś sobie coś wymyślił. No tak, od no. dezinformacji ma pani rację, to trzeba inaczej rozmawiać, bo to zajęłoby nam kolejne tak. 30 minut. Ale rozmawiajmy wobec tego, jak się obronić przed mhm. tym. Jak zaczynamy mieć świadomość, że mamy suszę, że klimat mhm. się zmienia, że za rok, za dwa, za trzy może być jeszcze gorzej, a za 30 lat może być tragicznie. Mhm. Bo to ową świadomość mieć powinniśmy. No tak, tak. Ta świadomość niestety y, niesie ze sobą y, coś bardzo nieprzyjemnego, czyli właśnie ten dystres. To taki rodzaj niepokoju, y, dyskomfortu, często przerażenia. E, również beznadziejności nie zdarza się. Ale właśnie jest to coś bardzo nieprzyjemnego i, i teraz badania jasno pokazują, że e, to odczuwanie, to nazywam dystresem, tego dystresu czy tego dyskomfortu jest pozytywnie związane z działaniami na rzecz przyrody i na rzecz klimatu. I nie ma w tym nic zaskakującego, no bo słyszysz, że jest coś nie tak, no to zastanawiasz się, to co ja mogę zrobić? Nie? To róbmy coś, żeby zapobiec. I, I to jest taki prosty mechanizm. Przestraszasz się, czujesz niepokój, chcesz coś zrobić, masz motywację do działania. I tu następuje zderzenie z murem często. Bo najpierw próbują ludzie, no nie wiem, no, no mamy całą listę tego, co możemy zrobić. Słyszymy o tym, e, ogranisz jedzenie mięsa, przesiądź się na rower, e, nie kupuj tak dużo i tak dalej, i tak dalej. No jest, myślę, że każdy jakąś tam listę zdążył sobie znaleźć w różnego rodzaju mediach. No i co? E, siedzisz o świeczce, e, mało jesz, już właściwie nic sobie nie kupujesz od trzech lat, a tam słyszysz w mediach, że jest coraz gorzej. No to to nagle taką masz bezradność, nie, że i taką beznadziejność. Robię tyle, a tu ciągle coraz Dysons, gorzej. Poznawczy. No tak, to też bym powiedziała rozczarowanie, może takiej taka takie Taki smutek temu kojarzysz wtedy i, i, i beznadziejność. No ale, czy tak musi być? No właśnie myślę, że tak nie musi być. E, I bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze rozumieć, że e, tak, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby coś zrobić. Ale to nie znaczy, że wszystko spada na twoje ramiona i że to ty masz być tym zbawcą klimatycznym, który ma uratować świat, bo... Też jest bardzo ważne, żeby być w tym racjonalnym jednak i, i rozumieć, gdzie ja mam kontrolę. I teraz wypowiedziałam słowo kluczowe w całym tym ambarasie. Mianowicie to, co sprawia, że ludzie często nawet nie chcą słuchać, unikają albo fatalnie się czują, to, to, to poczucie braku kontroli. Że ja nie mam wpływu, nic nie mogę zrobić, więc jest źle, mówią, że będzie jeszcze gorzej, a ja nic nie mogę zrobić. I wtedy są zwykle takie dwie ścieżki podstawowe. Albo człowiek unika i mówi, słuchaj, nie, nie, nie mówisz już do mnie, nic, nie chcę już słuchać, i tak nic z tym nie mogę zrobić, nie mam wpływu. albo jednak bierzesz, odcinam się, odcinam się myślę, od tak. tego wszystkiego, co I nas I to otacza. też badania nam pokazują, że część osób wycofuje się. Myślę, że tym, y, y, tym źródłem czy powodem jest taki stan bezradności. No i tak nic nie mogę zrobić, a do tego. Ja sam muszę ciągnąć to swoje życie. Jest trudno, muszę ciągle biec. To życie jest coraz trudniejsze, coraz szybsze. Dzieci, rodzina, a jak nawet nie dzieci, to ja sam też już mi, ja sobie sam wystarczy, żeby było trudno. Więc te obciążenia codzienności sprzyjają, żeby się wycofać, jeżeli ja nie za bardzo wiem, co zrobić albo nie widzę yy, szans. Oczywiście tutaj pojawiają się te różne takie też mity, a to najpierw nie Chiny. Przy okazji powiem, że Chiny to już całkiem sporo już weszły na inną ścieżkę, ale to też dzisiaj nie o tym. Więc, więc ta, druga, ta druga strategia, to jest, albo przepraszam, nie strategia, tylko taka ścieżka, to człowiek jest takie ryzyko, że popada w taki stan beznadziei. Ja wiem, że czasami pojawia się a, takie pojęcie depresja klimatyczna. Ja bardzo, bardzo, ym, nie to, że nie lubię, bo co ja mam lubić albo nie lubić. To nie jest kwestia lubienia. Ym, to nie jest pojęcie prawidłowe z punktu widzenia naukowego, ale na pewno można powiedzieć taki silny dystres, czyli ten rodzaj cierpienia, że, że nawet może się kończyć tym, że ktoś nie może spać, nie może jeść, wszystko mu się wydaje bez sensu, nie wie jak planować przyszłość, mieć dzieci, nie mieć dzieci, iść na studia czy nie iść na studia. Rzeczywistość jest chaotyczna, a jak jeszcze wchodzisz w takie dane, dostajesz dane, że świat się może skończyć, że jest fatalnie, no to, to jak planować sobie przyszłość? Nie? I to zresztą niezależnie od tego, czy ma się 18 lat, 50 czy I źle. Stąd na przykład takie ekstremalne ruchy jak ta, to, to stowarzyszenie, Ostatnie Pokolenie, które przykleja się do jezdni, dokonuje hmm. różnych działań, no, które są zauważalne, no bo czasami no. są drastycznymi działaniami, ale czy to rzeczywiście jest droga? Hmm. E ja wiem, czy jestem przygotowana, żeby tak krótko odpowiedzieć. No bo z jednej strony ja bardzo doceniam, wspieram osoby, które są szczerze przejęte, świadome i chcą coś zrobić, mają świadomość tego, że ten system nie działa tak, jak powinien. Z drugiej strony tutaj mam takie proste wyjaśnienie. No jeżeli już mówi, ale skupmy się tylko na jednym takim zdarzeniu. Jak pan mówi o przyklejaniu się do jezdni. A to ja rozumiem y, pewnie motywy osób. Tych natomiast młodych, z tak, tak, tych tak, bardzo tak. I, i naprawdę z różnych powodów nie chcę ich, y, nie będę ich nigdy krytykować. Y, natomiast z punktu widzenia psychologicznego, to tylko zwracam uwagę na to, że kiedy jest społeczeństwo, w którym są wahania, jest zmiana klimatu czy nie ma, i utrudniasz mu życie takiemu przeciętnemu człowiekowi, to on po pierwsze. On co zauważy, ale on jest rozzłoszczony, i zazwyczaj i, i to może mieć efekt odwrotny y, do zamierzonego. Ja bym sobie myślała, że jeżeli już blokować komuś, jest nie, no, przepraszam, ale y, ja bym bardziej już blokowała wyjazd politykom, którzy mówią, że nie ma zmiany klimatu, to tak. Ale nie namawiam. Ale tego. nie namawiam, nie, nie, nie, ale wtedy jakby chodzi mi bardziej o skierowanie jakiegoś działania na tych, którzy są odpowiedzialni, ale to chyba też potrzebowałabym może więcej czasu i, i, i tak, żebyśmy o tym sobie spokojnie porozmawiali, pewnie w obecności też osób z, z ostatniego pokolenia na przykład. Dziękuję pani doktor. Doktor Dziękuję. Marzena Cypriańska Mezlak, Uniwersytet SWPS. Psychologia i klimat, bardzo ciekawe zestawienie. Powtórka programu